opivie.wordpress.com podcast, przy którym pociepnię ci Witam serdecznie w drugim odcinku Tygodnia z Pintą. Za mikrofonem, jak za każdym razem, Mateusz Paniuszewicz. No i dzisiaj będziemy omawiać piwo Koniec Świata. Jest to piwo uważane w fińskim stylu sahti. No, muszę powiedzieć, że po raz kolejny Pinta zaskoczyła, wypuściła nietypowe piwo. Po raz kolejny dzięki Pincie będę miał okazję nie tylko spróbować piwa w gatunku, którego wcześniej nie piłem, tak jak miało to miejsce w przypadku India Pale Ale w odmianie amerykańskiej, imperialnej, przypadku imperialnego wita, wędzonego koźlaka. No i myślę, że jeszcze coś by się znalazło. Tym razem nie tylko będę mógł spróbować piwa w gatunku, którego wcześniej nie piłem, ale również w gatunku, o którego istnieniu wcześniej nie miałem pojęcia. Sakti to dla mnie zupełna nowość. No, jest to takie bardzo nietypowe piwo, ponieważ w przeciwieństwie do zwykłego, tradycyjnego piła Sakti nie jest gotowane z użyciem chmielu właściwie to w ogóle nie jest gotowane nie jest filtrowane przy pomocy złoża filtracyjnego utworzonego z gałązek jałowca oraz szyszek chmielu lubelskiego cały filtrat jest zaszczepiony drożdżami piekarskimi z tego co widziałem na zdjęciu na Facebooku Pinty to są to drożdże babuni takie zwykłe jakie można kupić na przykład w netto za złotówkę tak więc jeżeli macie jałowiec macie słód no to kupcie sobie jeszcze troszkę chmielu kupcie sobie drożdże i możecie takie piwo samemu w domu uważać bardzo podobała mi się premiera tego piwa. Co prawda nie byłem tam osobiście, ale na zdjęciach widziałem, jak piwo było z takich ocynkowanych wiaderek nalewanych chochelką do szklanek. Wyglądało to naprawdę fajnie. Taka, można powiedzieć, biesiada się wokół tego piwa utworzyła. No i wydaje mi się, że to jest takie no, prawdziwe promowanie piwnej kultury. Serwowanie czegoś niecodziennego bardzo oryginalny sposób no muszę powiedzieć, że, że jestem naprawdę pod wrażeniem, jeżeli chodzi o całą oprawę tego piwa wersja butelkowa tak samo jak wersja wiaderkowa jest niefiltrowana moje piwo już stoi długo, jakiś prawie miesiąc w lodówce i mimo wszystko cały czas jest mętne Oczywiście na dnie utworzyła się całkiem spora warstwa drożdy, ale mimo wszystko piwo się nie wyklarowało. Podejrzewam, że jak będę przelewać sobie do kielicha, to, to piwo jeszcze bardziej zmętnieje. No, ale jakoś, nie wiem, niespecjalnie mi to przeszkadza. Piwo jest bardzo mocne, bardzo ekstraktywne. Ma ekstrakt 19,1%, do tego 7,9% alkoholu. No, prawdziwy mocarz. Nie wiem, czy dam radę wypić pół litra, to się okaże, ale z tego, co czytałem, to piwo jest całkiem interesujące. Niektórzy odnoszą go do jakichś przenicznych koźlaków. Zobaczymy, czy ja też będę miał takie skojarzenia. No, coś mi się nie wydaje, żeby te piekarskie drożdże mogły jakoś tutaj pozytywnie na to piwo wpłynąć, ale no, wszystko przede mną. żadnych problemów przy otwieraniu piwa nie było. Syk spod kapsla był naprawdę tak minimalny, że wręcz prawie niezauważalny. Piwo pachnie słodko. No nie jest to typowy zapach, jaki można w piwie wyczuć. Czucie na pewno goździki, co, co dla mnie jest zaskoczeniem. Nie czuję z butelki jałowca wcale. Chmielu również nic a nic.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 ważne jakie piwo, ważne jaki podcast. Podcast o piwie. Piana w końcu świata niespecjalnie chce powstawać, ale jak już ją wymusimy poprzez nalewanie z odpowiedniej wysokości, no to powstaje i jest naprawdę trwała. Co prawda jest to bardzo dziwna piana o dziwnej konsystencji, ponieważ dookoła kielicha wytworzyła się taka dosyć gruba obrączka takiej gęstej piany, a to co pływa w środku no, raczej swoją konsystencją przypomina pianę powstającą przy myciu naczyń, ale mimo wszystko jest bardzo trwała. Jest śnieżno-biała, zdecydowanie oblepia szkło no i wcale najgorzej nie wygląda. Jest dziwna, ale jak najbardziej ok, Kolor piwa jest pomarańczowy, mętny. Wygląda jak taka troszkę troszkę ciemniejsza pszenica. Taki jasny pszeniczny koźlak. Według mnie z wyglądu piwo bardzo atrakcyjne. Zapach z kielicha jest no, owocowy. Czuć wyraźnie tego guździki. No i to chyba jest wszystko, co ja jestem w stanie wyczuć. Niektórzy doszukiwali się zapachu porzeczek, ciego moczu. No, ja mam to szczęście, że takich zapachów nie czuję. Ok, ale spróbujmy pierwszy łyk, no i zobaczymy, co to jest to sahti. Piwo jest bardzo słodkie. Jest odpowiednio nagazowane, co ciekawe. Wyraźnie czuć takie mało musujące, ale liczne bąbelki. No, a poza tym, no to jest taka mała rewia smaków znanych z piw pszenicznych. Czuć goździki, czuć sporo owoców. W sumie ciężko mi te owoce nazwać. Nie jest to taki typowy banan, jaki jest wyczuwany w piwach pszenicznych, ale, ale no jest to jakieś niewątpliwie skojarzenie z taką mocną, ekstraktywną pszenicą. Patrzę sobie teraz na skład piwa. No i słody jakie zostały użyte to są z irmana, Pale Ale, Żytni, Wędzony Jęczmienny No i w ogóle żadnej pszenicy. E, być może od słodu Żytniego to wszystko pochodzi. Mm, no, bardzo ciekawe piwo. Szkoda, że nie czuć tego, że słód wędzony został użyty. Widać musiało być go jakoś mało. Wydaje mi się, że gdyby to piwo miało taką wyczuwalną wędzoną nutę, to by było naprawdę super, byłoby jeszcze lepsze. No ale niestety, chociaż się staram, to ani w smaku, ani w zapachu nie jestem w stanie wyczuć ani trochę wędzonych nut. Mimo wszystko uważam, że piwo jest, no, jest bardzo dobre. Może jest trochę za słodkie, ale z drugiej strony pomimo tej słodkości wcale nie mdli. No i to również można jako plus dla Pinty zapisać. Koniec świata, no niesamowite piwo. Dziwne, strasznie dziwne, ale jednak dobre. Polecam Wam kupić sobie Koniec świata. Nie jest ono co prawda tanie. To było chyba najdroższe piwo z Pinty, jakie kupiłem. Ale jedną butelkę to... Można odżałować i spróbować czegoś, no, niecodziennego. Według mnie warto. Ja absolutnie zakupu nie żałuję. Nie wiadomo, kiedy po raz kolejny będziecie mogli Sachty spróbować. Podejrzewam, że nie prędko, o ile w ogóle. Ocena dla końca świata będzie taka sama jak dla starego, ale Jarego, czyli 7 punktów na 10. Idźcie. Spróbujcie sobie piwa i zachęcam do zostawienia komentarza, czy się ze mną zgadzacie w tym, że piwo jest naprawdę dobre. To wszystko na dzisiaj, zapraszam na kolejny odcinek Tygodnia z Pintą, czyli porównanie angielskiego śniadania z piwem ISB z browaru Fuller's. Już skończyłem nagrywać, ale przypomniała mi się jedna bardzo ważna rzecz, o której należy wspomnieć w przypadku końca świata, a mianowicie to, że pomimo 19% ekstraktu piwo sprawia wrażenie bardzo lekkiego. No okej, okay, można to zrozumieć. Ale w przypadku 8% alkoholu, to, że jest on kompletnie niewyczuwalny, to już jest dla mnie jakiś fenomen. Naprawdę Gdybyście w ciemno próbowali to piwo, nikt by nie postawił więcej niż 5-5,5% alkoholu. Fenomenalnie ukryty alkohol, zapewne za słodkim smakiem, ale ta rzecz pięcie udała się idealnie. I dlatego również warto to piwo spróbować. Podejrzewam, że nie wrócę już do tego piwa, ponieważ no, ten słodki smak nie jest dla mnie czymś najlepszym w piwie, ale uważam, że bardzo dużo bym stracił, gdybym tego piwa nie spróbował. Tak więc jeszcze raz, jestem bardzo zadowolony z dzisiejszej degustacji i polecam każdemu spróbować Koniec Świata od Pinty. No, tym razem to już na pewno koniec. Trzymajcie się ciepło, mówił Mateusz Baniuszewicz. No i na razie.